Błękitna parasolka. Ten fragment Błękitnej parasolki piszę w pięćdziesiątą rocznicę napaści Niemiec na Polskę. Jak głębokie ponure echo wracają do mnie podsłyszane rozmowy na niewiele miesięcy przed wybuchem wojny. Rozmowy stryja Witalisa z wujem Metlerem Słyszę je jak dziś. Niemcy się zbroją jak szatany. Cały przemysł postawili do dyspozycji armii i generalicji. Wybuchnie wojna. Polska się sama nie obroni. Nasze zakłady zbrojeniowe są dopiero w chwili powstawania. Bohaterszczyzną i kawalerią nie powstrzymamy czołgów i samolotów. Słyszałem rozmowy stryja z wujem i marzyłem, że zostanę pilotem. Wuj Metler był starym, doświadczonym pilotem, znakomitym dowódcą lotniczym. Przylatywał do łękpelin pelin co najmniej dwa razy w miesiącu. Lądował na lotnisku hrabiów potulickich w Oborach. Siostra Barbara zawsze wiedziała, kiedy wuj Metler przyleci. Wyjeżdżaliśmy wtedy konno na spotkanie z nim. Koniska szły na trawę na lążach, a my wypatrywaliśmy skrzydę samolotu PWS-26 z kierunku Warszawy. Beczka nad naszym domem oznaczała, że wuj Metler jest w Łękpelin i Oborach. Dla mnie i siostry przyjazd wuja był świętem, tym bardziej jeśli jednocześnie odbywały się ćwiczenia pod chorążówki. Wtedy mogliśmy liczyć na to, że wuj zabierze nas zaraz po ćwiczeniach do pierwszej kabiny i w powietrze. Znosiliśmy loty doskonale. Ja miałem na siedzeniu dodatkowy spadochron, żeby mi głowa wystawała ponad kabinę. Nie odczuwałem strachu nawet w trakcie lupingu i korkociągu. Barbara zaś po pierwszych lotach dostawała małych wymiotów, ale w końcu i jej przeszło. Przypominam sobie, jakie mieliśmy raz przeżycie, Barbara i ja. Jedna z maszyn, PWS-26, rozbiła się przy naszej drodze łączącej Łęk-Pelin z oborami hrabiów potulickich. Jeden z podchorążych nie wyprowadził aparatu z korkociągu i maszyna uderzyła silnikiem w ziemię. Pierwszy dojechałem na rowerku do rozbitej maszyny, podtrzymywałem delikatnie głowę podchorążego i mimo, że pogotowie było prawie natychmiast, niestety podchorąży umarł w warszawskim szpitalu. A ja nuciłem sobie, brzdękając na klawiaturze piana piosenkę. I znowu pełen gaz, ba, cóż, że spadła któraś z gwiazd, gdy nowa wręcz eskadra pomknie na szlak. W rozmowie z tatusiem oznajmiłem, że chcę zostać pilotem. Tato tylko się uśmiechnął. Ty pilotem? Rzekł. Nie, kochaneczku, ty powinieneś zostać konstruktorem maszyn latających, inżynierem. Taki inżynier pozostaje oblatywaczem, a to wielka odpowiedzialność. Sprawdziły się marzenia tatusia. Zostałem konstruktorem, choć nie maszyn lotniczych, a urządzeń optoelektronicznych. Ojciec został zastrzelony przez NKWD 4 czerwca 1945 roku za udział w bitwie warszawskiej 1920 roku. Padł w tym samym miejscu, gdzie rozbił się PWS-26. Ja byłem wówczas w niewoli w Niemczech. Leczyłem się w Meppen w szpitalu, gdzie stacjonowała dywizja generała Maczka. Ja natomiast bardzo chory na płuca uczęszczałem trochę w kratkę do pierwszej klasy liceum w Maczkowie, HRNMS. Wróciłem do kraju natychmiast po otrzymaniu z Polski wiadomości o śmierci tatusia. Wybiegłem trochę naprzód z opowieścią. Już się poprawiam i wracam do ostatniego okresu przed wybuchem napaści Niemiec na Polskę dnia 1 września 1939 roku. Ten czas w moim życiu uważam za bardzo szczęśliwy. Mieszkaliśmy w Łękpelin. Barbara przestała traktować mnie jak małego braciszka ptaka-głuptaka, a rozpoczęła ze mną regularne korepetycje z matematyki i fizyki. Starała się wprowadzać ćwiczenia praktyczne. Pierwszym było wahadło matematyczne z maleńkim odważnikiem na końcu nitki. Następnie wahadło fizyczne z grubej dębowej szprychy od koła starego zniszczonego wozu. Gdy naprawiałem dętkę od koła rowerowego, Barbara przyczepiła się do mnie jak pijawka. Wprowadziła koło w ruch obrotowy i zawieściła obracające się koło na osi, trzymając go na jednym palcu. Nie było końca mojemu zdziwieniu, gdy padło słowo żyroskop. Po żyroskopie było omawiane autożyro, czyli dzisiejszy helikopter. Następnie przyszło do włączenia do doświadczeń matematyki. Siostra poleciła Stefanowi Sierackiemu wyheblowanie szerokiej, długiej deski, a następnie podniosła tę deskę i powiedziała do mnie, że mamy do czynienia z równią pochyłą. Odkręciła od metalowego łóżka w swojej sypialni metalową kulkę o średnicy kilku centymetrów i toczyła kulkę po desce. Przy tym doświadczeniu znalazł się stoper do pomiaru czasu staczania się kulki. Po desce zsuwało się też pudełko od zapałek pokazujące, że ruch jednostajny podczas gdy kulka dawała ruch jednostajnie przyspieszony. Barbara wprowadziła pojęcie prędkości ruchu i przyspieszenia. Pojawiło się zjawisko tarcia. Od tego wszystkiego oczy zaczęły wychodzić mi na wierzch. Umiejętność moich zwykłych rachunków dodawania, mnożenia, dzielenia i potęgowania wtapiała się w świat martwy i żywy, który mnie otaczał. Okazało się także, że Stryj Vitalis Pozostawił barbarze ten śmielowski zegarek do pomiaru tak zwanego napięcia elektrycznego, a nasz ukochany Jacek Masłowski, który pracował w monopolu tytoniowym, przywiózł barbarze duży zegar nazywany amperomierzem cieplnym. Ten służył do pomiaru tak zwanego prądu elektrycznego. Dowiedziałem się od Baśki, że metalowy drucik pod wpływem płynącego prądu rozszerza się, a naciągany w trakcie rozżarzenia porusza wskazówkę, która z kolei pokazuje natężenie prądu. Dowiedziałem się od siostry, dlaczego skala amperomierza cieplnego jest nierównomierna i jakie czynniki mają wpływ na tą nierównomierność. Bywało tak, że Stefan Sieracki od czasu do czasu odwoził mleko naszych krówek do Konstancina lub Jeziornej, skąd dalej wędrowało ono do Warszawy. Dziś mleko się konserwuje. Wtedy w latach 1938-39 mleko wędrowało do stolicy w ciągu góra trzech godzin, a uprzednio wychłodzone nigdy się jakoś nie kwasiło. Kiedyś w trakcie odwożenia mleka Stefan Sieradzki otrzymał od mamy czy Barbary jakieś pieniążki i przywiózł nam do łękpelin dwie duże baterie analogowe centra, wiele bateryjek do latarek 45 v i szereg innych. Mama z Barbarą utrzymywały dobry kontakt z inżynierem z fabryki papierów w Mirkowie, dzięki czemu... Pan techniczny dostarczył nam dwa akumulatory ołowiowe. Tym sposobem mieliśmy z Barbarą w Łęk-Pelin mont źródeł prądu stałego. Uczyłem się mierzyć prąd i napięcie. Jacek przywiózł z monopolu jakieś stare oporniki drutowe, a Barbara tymczasem zaczęła wprowadzać pojęcie rezystancji. To jest pojęcie wtórne, zaakcentowała Barbara, pojęcie przydatne inżynierii elektrycznej. Nie dała mi żyć. Zauważyła, że jestem chłonny i każde jej słowo czy termin elektryczny nie jest przeze mnie lekceważony, lecz przeciwnie. Każę sobie dodatkowo tłumaczyć zawiłości. Znałem już trochę pojęć trygonometrycznych. Na przykład wahadło z woreczkiem piasku przesuwane wolno, prostopadle do płaszczyzny wahań rysowało sinusoidę. Tę samą sinusoidę potrafiłam narysować... Z ruchu po okręgu przy pomocy cyrkla i linijki. Barbara już dawno, jeszcze w Warszawie tłumaczyła mi, że prądy oświetleniowe, co rozjaśniają nasze mieszkania, mają kształty sinusoidalne. Wówczas było ze mną kiepsko, bo kazałem sobie wyjaśniać, co to znaczy, że prąd ma kształt, skoro go nie widać. Barbara jednak sobie z tym poradziła i rzekła krótko. Kształt określamy wzrokiem, ale są kształty niewidzialne do których dochodzimy pośrednio. Co to znaczy pośrednio, a co bezpośrednio? Zapytałem. No i doczekałem się pojęcia elektrycznej pojemności i elektrycznego współczynnika samoindukcji. Dowiedziałem się dalej, jak to jest, że jeśli kondensator elektryczny rozładowuje się przez cewkę indukcyjną, to te dwa elementy wytwarzają drgania elektryczne o kształcie sinusoidalnym. Barbara powiedziała mi kiedyś, że stryj witalis rzekł do niej. Barbaro, zajmij się braciszkiem, bo on mógłby brać wysokie przeszkody nie tylko na naszej ćmielowskiej Kasi. Barbara nie zrozumiała przenośni stryja. Piszę te słowa, bo mojej ukochanej siostrzyczki, której tyle zawdzięczam, nie ma już na świecie. Nie ma też na świecie mojej mamy, taty, stryja. Nie mam już nikogo z tego starego, powiem bardzo prawdziwego świata, jaki był w Polsce międzywojennej. Świata, który był kształtowany przez naszych wspaniałych nauczycieli szkół powszechnych, gimnazjalnych i licealnych. Dziś widzę, że szkolnictwo polskie zdziwniało, a może zdziwaczało i staje się nie do zniesienia i wytrzymania. Nad grobem mojej siostry Barbary Cieleckiej-Gałeckiej na cmentarzu powązkowskim ksiądz cichusieńko odmawiał modlitwy. Zebrało się moc koleżeństwa i znajomych z pracy w SGGW, gdzie pracowała naukowo, mając niemałe osiągnięcia. Ponieważ po modlitwach nikt nie zabierał głosu, ja przerwałem tą cmentarną ciszę. Moja siostra Barbara odeszła. Ale chciałbym przypomnieć, że przez cały 1944 rok w małym domku w Klarysewie pod Warszawą, wynajętym przez moich rodziców, Barbara Cielecka stenografowała wiadomości BBC, trzymając słuchawki na uszach. Te wiadomości dostarczaliśmy do Biuletynu Informacyjnego Armii Krajowej. Części do budowy krótkofalówek dostarczali mi dwaj koledzy z tajnych kompletów Szkoły Zamojskiego kierowanych przez Wielkiego Polaka, dyrektora Jana Kozickiego. Ci dwaj, co dostarczali mi lampy RV12 P2000, z których składałem krótkofalówki, to byli bracia Gąseccy. Ich rodzice przed wojną i za okupacji niemieckiej mieli fabrykę proszków od bólu głowy. Dosłownie proszków tak zwanych kogutków, od których głowa przestawała boleć natychmiast, co Niemcy sobie bardzo cenili. Mieszkanie w Klarysewie, gdzie odbieraliśmy z Barbarą BBC, było własnością pana Pankowskiego, oficera AK, na obszarze fabryki papieru Mirków w Jeziornej Królewskiej. Na zakończenie tego wspomnienia muszę jeszcze przypomnieć, że za propagowanie i rozprowadzanie Biuletynu Informacyjnego AK polegli w latach 1940 41 dwaj moi wujowie, rodzeni bracia mojej mamy, Ksawery Przesmycki, zamordowany w Oświęcimiu i Stanisław Przesmycki, zamordowany na ulicy Szucha. Natomiast mój ojciec, Jan Cielecki, Wiele długich miesięcy przesiedział razem ze służbą z Łęk pelin w więzieniu na Pawiaku, skąd zostali wykupieni wszyscy za dużą gotówkę za pośrednictwem adwokata Ukraińca, pana Karpiuka. Na dzisiaj to tyle. Andrzej Cielecki.